dobry wszystkim. Wiecie co ja wierzę w takie coś że kiedy tu przychodzimy w niedzielę to przede wszystkim po to aby wyjść stąd zachęconym zbudowanym. Dość mamy walk w tygodniu dość mamy różnych zmagań i tak dalej prawda żeby sobie jeszcze coś tu dokładać więc ja będę się starał was zachęcić tym co będę dzisiaj mówił mam nadzieję że w ten sposób odbierzecie tytuł tego dzielenia się dzisiaj. To jest taki, ręka Pana, a co z Twoją ręką? Takie pytanie, retoryczne pewne, troszeczkę prowokujące. Co ja mam na myśli? Generalnie, kiedy jest mowa o ręce Pańskiej, prawda, to jest mowa o Bożym działaniu, po prostu. Ręka działa, ręka coś wykonuje, ręka ingeruje w pewną rzeczywistość, prawda? Szczególnie jest mowa o ręce pańskiej, kiedy dotyczy to Ducha Świętego. prawda? Na przykład w księdze Ezechiela, Jeremiasza, kiedy jest mowa i spoczęła na mnie ręka Pana, oznaczało to po prostu to, że spoczęło bo... maszczenie, namaszczenie Ducha Świętego na proroku. Jezus swego czasu mówił, że On wyrzuca duchy palcem Bożym. To też jest w tekście paralelnym jest napisane, że tym palcem Bożym jest Duch Święty po prostu. Więc można powiedzieć, że Duch Święty jest ręką Pana. Ale generalnie chodzi mi o to, że kiedy mówimy o ręce Pana, kiedy szukamy ręki Pana, to po prostu szukamy Jego działania. W każdym razie tak, no oczekujemy działania Bożego, prawda, oczekujemy ręki, ręki Pańskiej, modlimy się, Boże moja siła nic nie znaczy, niech Twoja ręka zadziała, modlimy się nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale dzięki Duchowi Świętemu, modlisz się o Boże działanie, tu nic. Jak wielu z nas to przeżyło. Ja przeżyłem, nieraz, raz, nie dwa, takie coś. Mało tego, okazywało się czasem, że jeszcze gorzej było z tą sprawą, którą rzekomo powierzaliśmy Bogu, ręce Bożej. I zgodnie z zasadą, że sprawa pozostawiana sama sobie nigdy nie pozostaje prawą zostawioną samą sobie, działo się coraz gorzej, prawda? I o co tu w tym wszystkim chodzi? Bo, bo kiedy tak się dzieje, prawda, kiedy nie widzimy ręki pańskiej w jakiejś sprawie, to co, zaczynamy Boga oskarżać, obwiniać, Boże, gdzie jesteś, gdzie jest Twoja ręka, czemu nie działasz? I co się okazuje? Był pewien człowiek też w podobnej sytuacji, otwórzmy sobie księgę, Sędziów 6, 11, 14. Dzisiaj troszeczkę się takimi zajmiemy pewnymi chrześcijańskimi mitami, bo jest chrześcijańska mitologia, którą po prostu potrzebujemy gdzieś tam obnażyć i, i tu nie chodzi o potępianie kogokolwiek, ale chodzi o pomoc i pewne zrozumienie. Sędzia, sędzi 6, od 11 do 14, historia Gedeona. Pewnego razu przyszedł Anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed miliańczykami. Po prostu Gedeon się bał, w skrócie. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, pan z tobą mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Widzicie? Gedeon zaczyna opowiadać Boga. Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan, o jaki zarzut, i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł, Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraelitów, Izraela z ręki midianczyków. Także Bóg jakby przeszedł nad tym, co, o, o czym Gedeon go oskarżał. Po prostu Bóg nigdy nie będzie się tłumaczył z tego, czego nie zrobił. I, I o tym warto pamiętać. Ale tu mnie zainteresowało co innego. Idź w tej mocy twojej. Ja myślę, że to jest może jakiś błąd w przykładzie. No, jakiej mocy twojej? Jakiej mojej mocy? Powinno być chyba w mocy Bożej albo coś, coś w tym stylu, w mocy Pańskiej, nie? Ale okazuje się, że w każdym przykładzie było podobnie. W mocy swojej, w sile swojej. Więc coś to tak no właśnie z tym zgrzytało mi, no nie, nie dzięki sile, nie dzięki mocy, prawda, nie dzięki Duchowi Świętemu, ale wiecie, Boże Słowo jest integralne i jest prawdą. Jeśli piszę Twojej, to znaczy, że to oznacza, jest mowa o sile Twojej, czyli Twojej i mojej. Każdy człowiek ma jakiś zasób swojej siły. Również ludzie bez Boga mają jakiś zasób swojej siły, możliwości, pewnego potencjału i potrafią, powiedzmy sobie to szczerze, czasem całkiem fajne rzeczy zrobić. Mimo, że nie wyznają Boga, są ateistami, jednak dzięki swojej sile są w jakimś stopniu zrobić dobre i piękne rzeczy. I więc o co tu w tym wszystkim chodzi? Więc nie chodzi o to, żeby Bóg zastępował twoją siłę swoją siłą, ale chodzi o to, aby Twoja siła połączyła się z Bożą siłą. Aby to się sumowało. i kiedy to się sumuje, to stanowi mieszankę wybuchową. Wiecie, to jest ważne, bo Bóg naprawdę nie za bardzo może wiele zrobić z kimś, kto albo nie wierzy w to, że ma jakąś siłę, albo, albo zaczyna mówić, Boże, nie moja siła, ale Twoja siła i zaczyna popadać po prostu w bierność. To jest taka pewna pułapka. To brzmi duchowo. Nie dzięki sile, nie dzięki mocy, później dojdę do tego, co to tak naprawdę oznaczało i w jakim to kontekście było wypowiedziane, ale po prostu to grozi bier biernością. Także problem jest taki, że my oczekujemy Bożego działami, Bożego działania sami niewiele albo nic nie robiąc. Z modlitwy, z modlitwy czasami robimy sobie takiego świętego graala, wiecie, sposób na wszystko, że wystarczy się pomodlić i wszystko się zmieni w moim życiu. Ja doświadczyłem, że to nieprawda. Bo po prostu Bóg będzie działał i odpowiadał na modlitwę zgodnie z tym, co On sam określił w swoim Słowie i do czego On sam się zobowiązał w zgodzie z swoim Słowem, a nie w zgodzie z tym, co myślimy o modlitwie. I czasami ktoś przychodzi do mnie z prośbą o modlitwę. I wiecie, ja od pewnego czasu wziąłem się na pewien no, sposób, nie sposób. Po prostu kiedy ktoś prosi mnie o modlitwę, ja chwilkę myślę, oczywiście to zależy jaka sprawa. Ale mówię, a to proszę, ok, pomodlę się o ciebie, ale zrób w tej sprawie to, to lub to. I różnie to bywa, różna jest reakcja, zdziwienie. No bo przecież to człowiek przyszedł do mnie prosić tylko modlitwa, ja coś od niego wymagam. Ale to jest właśnie ta myśl, że moja modlitwa, czy nawet nie wiem jak duchowego człowieka nie pomoże, jeśli ty nie zadziałasz. Zasada jest taka, kiedy ty uruchamiasz swoją rękę w danej sprawie, Bóg uruchamia swoją rękę. Tak jest najczęściej. Jak ocenicie na przykład osobę, która modli się o pracę, ale nic nie robi w tym kierunku, siedzi w domu? Wiecie, nie słyszałem o takim przypadku, żeby ktoś modlił się o pracę i ktoś zapukał do jego domu. Dzień dobry, przepraszam Pana, mamy dla Pana pracę za 6 tysięcy złotych, przyjmuje Pan? Raczej tak się nie dzieje, prawda? To jest taki oczywisty przykład, ale jest wiele takich przykładów w naszym życiu, gdzie zachowujemy się podobnie jak człowiek, który modli się o pracę i siedzi w domu i nie wychodzi jej szukać. Jeśli o coś prosisz Boga, to myśl po prostu już w tym momencie, co ja mogę w tym zrobić w kierunku. Co ja zrobiłem w zasadzie w tym kierunku. To jest właśnie pierwszy punkt, zanim nawet zaczniesz się modlić, ogarnij, co możesz zrobić w danej dziedzinie, zanim przyjdzie ci myśl o modlitwie. Bo modlitwa właśnie dość często jest wymówką, aby być biernym ale no niestety Bóg tego nie będzie błogosławił, bo Jemu nawet nie chodzi o to, żeby nas czymś obdarowywać, bardziej Jemu nawet chodzi o, nasze, o, o nasz rozwój. On nam daje coś po to, aby nas to rozwinęło, aby mo, można powiedzieć Jego dar pompował nasze duchowe mięśnie. Tak więc zanim zaczniesz się modlić, mówić nie dzięki sile, nie, nie dzięki mocy, określ różne warianty działań, które możesz podjąć w danej sprawie. Tu nawet nie chodzi o jedną drogę. Sięgnij do swojego wnętrza i znajdź kilka sposobów na to, aby rozwiązać dany problem. Wiecie, bo kwestia jest taka, bo czasami mówimy, nie ma możliwości, ale problem nie jest w tym, że nie ma możliwości. Najczęściej problem jest taki, że my nie widzimy możliwości, a to jest różnica. Bo możliwości są, tylko my ich nie widzimy. I bardziej jest wskazana tu modlitwa, Boże, Otwórz moje oczy, abym widział możliwości, niż Boże, uczyń coś w, w tym temacie. Bo Bóg nie uczyni dla, najczęściej nie będzie czynił dla ciebie nic, oczywiście to zależy jaka sprawa, ale On najczęściej nie uczyni nic bez ciebie, dla ciebie. Przypowieści Salomona 25 mówi, że jest wiele genialnych myśli w twoim wnętrzu, tylko kwestia jest taka, że trzeba umieć je zaczerpnąć. I Musimy się w tym ćwiczyć. Patrzeć, co, co jest w naszym wnętrzu, bo naprawdę Duch Święty zamieszkuje w nas i On tam buzuje i, i tam pojawiają się naprawdę wiele fantastycznych myśli. Tylko problem jest taki, że my w to nie wierzymy, że coś, moder, coś dobrego może być w naszym wnętrzu. Jakaś dobra myśl, genialna, przełomowa. Tak więc zobacz to, spojrzysz do swojego wnętrza, wybierz jeden wariant i próbuj go zastosować. Może to akurat nie będzie ten wariant, ale to co z tego? To sięgnij po następny wariant. Kiedy uruchamiasz ręk, swoją rękę, to czasami to będzie wysiłek. Po drugie, szukaj bardziej Jego głosu niż Jego ręki. Co to znaczy? Kiedy modlisz się, Boże, potrzebuję 5000 tysięcy złotych, daj mi je i czekasz, aż coś się stanie w okolicznościach, to ty po prostu szukasz Bożej ręki. Ale kiedy się modlisz, Boże, potrzebuję 5000 tysięcy złotych, pokaż mi, co mogę w tej sprawie zrobić, jakie są możliwości, szukasz Jego głosu. Bo wiesz, jesteś gotowy do tego, że żeby wziąć odpowiedź, to właśnie to zrobić jakieś kroki w tym kierunku. Uruchomisz swoją rękę do działania. I wtedy Bóg zacznie uruchamiać swoją rękę. Jak to może być właśnie wyglądać? Kiedy jednocześnie szukasz w swoich myślach rozwiązań okazuje się, że tak, no tu gdzieś poszedłeś, zarobiłeś tysiąc złotych, tu gdzieś przypomniałeś sobie, że ktoś kiedyś od Ciebie pożyczył tysiąc złotych i za trzy miesiące ma Ci oddać, przychodzisz do niego, pytasz się czy nie, miał, nie mógłby wcześniej oddać. On mówi tak, mogę oddać wcześniej, już masz dwa tysiące, prawda, idziesz znowu gdzieś indziej, pytasz się czy, czy jest moż jakaś możliwość, żeby zarobić tysiąc złotych. Tak, jest możliwość i zarabiasz je, tu znowu gdzieś tam przeglądasz internet, gdzieś czytasz, że ktoś potrzebuje pewną rzecz, której ty masz, na, akurat masz na zbyciu. Kontaktujesz się, sprzedajesz, masz kolejne tysiąc i tak to działa. Okazuje się, że po określonym czasie masz pięć tysięcy złotych i Bóg cię w tym prowadził. A my? Tak więc to jest, to oznacza uruchomić swoją rękę. I oczywiście, kiedy mówię o Bożym głosie, ja nie mówię o jakimś głosie w przestrzeni, który nagle usłyszysz, nie wiadomo jaki. Wiecie, Bóg czasami w specyficzny, bardzo taki delikatny sposób przemawia. Po prostu na przykład przez innego człowieka, kiedy się go radzisz na przykład, albo pytasz, po prostu. Wiecie, pytania i prośby czasami otwierają naprawdę potężne drzwi. Pytania i prośby do ludzi. Tak więc, jeśli chcesz uruchomić Bożą rękę, musisz najpierw uruchomić swoją rękę. I kiedy w zasadzie zrobisz już totalnie wszystko w danej sprawie, możesz wtedy z, z czystym sumieniem mówić Boże, już więcej nie jestem w stanie zrobić, proszę Ty działaj. Tak, jest czasami taki moment, kiedy dochodzimy do kresu własnych możliwości, kiedy dochodzimy do ściany i to jest właśnie ten moment, to jest właściwy moment, kiedy Bóg rzeczywiście może uruchomić nadnaturalne swoje działania. Biblia mówi, że są cuda zwykłe i niezwykłe, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, jak w dziejach apostolskich jest napisane, że niezwykłe cuda Bóg czynił przez rękę Pawła. Biorąc logicznie taką rzecz, to znaczy, że są też zwykłe cuda, prawda? I co to są te zwykłe cuda? Te zwykłe cuda to są te cuda, o których mówiłem wcześniej, czyli idziesz gdzieś tam, ktoś uruchamia, te tysiąc złotych gdzieś przechodzą, prawda? A te niezwykłe cuda to są te cuda, kiedy coś dzieje się w nadnaturalny sposób. I najczęściej te cuda niezwykłe, na naturalny sposób, sposób dziejące się uruchamiają się wtedy, kiedy już zrobisz wszystko, kompletnie wszystko i dochodzisz do kresu. A jak nie zrobisz wszystko, co możliwe, to, to ograniczasz możliwość doświadczenia Bożego nadnaturalnego cudu. I co jeszcze odnośnie ręki Twojej, a ręki Pana? Psalm 18, przeczytajmy sobie, 35 werset. To jest jeden z takich psalmów, że tak powiem, najbardziej bojowych. Jest wiele psalmów, tak jak przyglądałem, no takich troszeczkę, że tak powiem, defensywnych. To jest akurat taki ofensywny, można powiedzieć. I pisze tutaj 18, 35. Ręce moje zaprawia do walki, i ramo, ramiona moje napinają łuk spiżowy, ręce moje zaprawia do walki, na, ramiona moje napinają łuk spiżowy. Wiecie, ja mam kuzyna, który jest fizjoterapeutą w Turowie z Gorzelec, prawda, to jest koszykarska drużyna pierwszoligowa i on czasami żartuje, wiesz co, wygrałem dzisiaj mecz. I oczywiście to jest pewna przesada, bo tak naprawdę to koszykarze zdobywają punkty, ale on będąc tam w klubie fizjoterapeutą, rob, robi zawodnikom masaże. Jest też takim kontaktowym, fajnym człowiekiem, że rzeczywiście myślę, że oni odpoczywają przebywając z Nim. I to jest właśnie coś podobnego, co Bóg robi z nami. Zaprawia w ten sposób, tak jak On zaprawia zawodników do boju, tak Bóg zaprawia nas do boju. I jakie to są momenty? To są momenty, kiedy na przykład tu jesteśmy, kiedy doświadczamy Bożego posilenia, kiedy Bóg można powiedzieć masuje nasze duchowe mięśnie i zaprawia nasze ręce do boju ale to nie ręka Boga działa, nasza ręka. Bóg zaprawia nasze ręce po to, aby one działały, po prostu. Umacnia nas po to, abyśmy my coś robili. I dalej czytamy werset 36. Dajesz mi tarczę zbawienie swego, a prawica Twoja wspiera mnie. Wspiera mnie. Nie robi to coś za mnie, tylko mnie wspiera. Jeśli ktoś mnie wspiera, to najczęściej jest tak, że po prostu to jest pewna pomoc w tym, co ja robię. I to jest moment, kiedy najczęściej Boża prawica działa. I teraz, właśnie przejdźmy do tego nie dzięki sile, nie dzięki mocy, lecz dzięki Duchowi, to się stanie. To jest w Zachariasza 4:6, ale w jakim kontekście to zostało wypowiedziane, przeczytajmy sobie. To było za czasów Nechemiasza i Zdrasza, za czasów, kiedy odbudowywano świątynię Bożą. I zobaczmy Nechemiasza 2:18. Nechemiasz drugi rozdział 18 werset. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach jakie wypowiedział do, do mnie król. A wtedy oni rzekli zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. To było w tym kontekście wypowiadanie nie dzięki sile, nie dzięki mocy. To była zachęta do tego, żeby wziąć się do roboty. Dalej w Nechemiasz 4, 17-18 od 16. lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki, pancerze. Naczelnicy zaś stali na całym domem ludzkim odbudowującym mur. Dragarze cięga, ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. A więc my widzimy tutaj, że to nie dzięki sile, nie dzięki mocy, było wypowiedziane w momencie, kiedy Izrael był musiał się wziąć ostro do roboty. W jednej ręce kielnia, czyli symbol budowania, w drugiej, miejsc, w drugiej ręce miecz, symbol walki. Dwie rzeczy, do których jesteśmy powołani, prawda? Tak więc na tym polegało nie dzięki sile, nie dzięki mocy, więc nie chodziło o to, żeby zastąpić siłę Izraela siłą Bożą. Tylko po prostu, żeby siła Izraela połączyła się z siłą Ducha Świętego. To jest właśnie nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale dzięki Duchowi Świętemu. Przeczytajmy sobie jeszcze Izajasz 5415 15. Też jest o, mowa o Twojej ręce. My właśnie skupiamy się często na tym, co Biblia mówi na temat ręki pańskiej, a mniej na tym, co, co mówi na temat Twojej ręki. Izajasz 5415. Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. To jest właśnie też ciekawe, że Bóg mówi taką rzecz, że ktoś na ciebie nastaje, to nie ode mnie. To jest pewne takie zapewnienie, prawda? Bo czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że coś nas spotyka w życiu, najprzeczniej jakaś przykrość, o to wola Boża. Nie. Wiele jest rzeczy, nie jest wolą Bożą. Gdyby tak było to byśmy nie musieli się modlić, przyjdź królestwo Twoje jak w niebie, bądź wola Twoje jak w niebie, tak i na ziemi. Prawda? I stąd się bierze nieporozumienie, że my zaczynamy później oskarżać Boga. No tak, no, no Bóg co, coś mi zrobił przykrego. To nieprawda. Więc Bóg zapewnia o to, gdy kto na Ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Zapewnia to również w innym sensie. W takim sensie to nie ode mnie, wal w to, uderzaj w to, atakuj to. I co dalej pisze? Gdy ktoś na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Padnie z czyjej ręki? Z twojej ręki. To jest wola Boża dla ciebie. On chce, żebyś doświadczył właśnie tego, że kiedy uruchamiasz swoją rękę, zwyciężasz po prostu. Bez walki nie ma zwycięstw najczęściej. Kiedy mówię tu o walce, to ja nie mówię o jakimś tam nie wiem, w Jatyce z demonami, tylko i wyłącznie, tylko po prostu o zwyciężaniu strachu, pewnych oporów swoich własnych, pewnych przeszkód, po prostu konfliktów. Biblia mówi, że wróg padnie z twojej ręki. To jest właśnie ta zasada, że Bóg nie zrobi wielu rzeczy za ciebie. On nie pokona wroga za ciebie. Ty to musisz zrobić. Bóg tak naprawdę ma jedną fantastyczną osobę, która mia, może zmienić... Niesamowicie Twoje życie. Jeśli wiesz, co to za, chcesz wiedzieć, co to za osoba, to spójrz w lustro. To jest Boża zasada. Zawsze. Że jeśli chcesz zmiany życia, to, to ta zmiana przyjdzie przez Ciebie. Przeczytajmy na koniec jeszcze na przykład Kolossian 1:27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą, którą jest Chrystus we Was. Nadzieja chwały. Nic dla nas, bez nas. Również Bóg chce okazać coś, nie bezpośrednio przez siebie światu, ale przez Kościół, przez nas. Efezjan 3.20, kolejny fragment. Wiecie, Biblia jest pełna tego, ale nam to czasami umyka, mi też umyka, nie raz, nie dwa. Później takie nieporozumienia, że pretensje do Boga człowiek ma, nie? Podczas gdy tak naprawdę zasada była taka, że to twoja ręka miała być uruchomiona. Ale wiecie, to jest ludzkie, to jest normalne, to, to jest powszechne w Kościele. To jest po prostu z czymś, co, co, co się spotykamy i czymś, nad czym powinniśmy pracować. Więc bez żadnego potępienia. I 3.20. Temu zaś, który według mocy działającej w, w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Więc według mocy działającej w nas nic o nas, bez nas. Tak można powiedzieć, tak? To jest Boża dewiza. To jest Boże postanowienie. To jest po prostu Boży sposób na, na oddziaływanie na tą ziemię. Również na nasze życie. Ja Ciebie zachęcam do tego, aby kiedy zaczynasz się denerwować i mówić, Boże, gdzie Twoja ręka? Zadał sobie pytanie, a co z moją ręką? I wtedy możecie się. Otworzyć troszkę, mogą ci się otworzyć troszeczkę oczy, i wtedy również Twoje pretensje do, moga, do Boga zaczną znikać. Amen.